Michał Winnicki Geloński Brzask Słońce łamie się nad ferem nie miasto w jasnym brzasku Piotr Kościński knierowerem rowerem Wygniatając ślad na piasku Stoję rozdarta Z wątpieniem gorącym jak piasek na plaży Pod budynkiem MSZ-u Czuję jak się państwo smaży Piotr Kościński na portrecie unurzanym w blasku świecy, nie wytrzymam dużej splinu, brzask geloni, nie mam kiecy.